Albo jakoś rzeczesz bratu Twemu, dopuść, iż wyjmęś źbło z oka tego, a oto belka jest w oku Twoim. Pobudniku, wyjmij pierwej belkę z oka Tego, tedy przejrzysz, abyś wyjął źbło z oka brata Twego? Nie dawajcie świętego psom, ani miećcie perł przed świnie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 jest człowiek, którego prosiłby syn jego o chleb i zali mu da kamień, a prosiłby o rybę i zalimuda węża? Jeśli wy tedy będąc złymi umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, czymże więcej ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą? Wszystko tedy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 Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, w do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca Mojego, który jest w niebiesie. Wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, i za żeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, a wtedy im wyznam